i inne tajemnice trzeciej Rzeszy według Dariusza Kwietnia. Witam ponownie. Dzisiaj poruszymy sobie temat dotyczący Czarnej Wołgi. Nawet się nie spodziewałem, że taki, takie duże zainteresowanie tematem będzie. Młodzi na pewno, zapewne nie wiedzą. 18-19, nawet może 20 parolatkowie nie mają zielonego pojęcia, czym była Czarna Wołga w latach 70 i 60 w Polsce. Taka, taka wieść obiegowa po całym kraju krążyła, że poljeżdża czarna wołga, samochód marki rosyjskiej to był, potężna limuzyna i porywa dzieci. A z porwanych dzieci wysysa krew, wypija krew bądź wypompowywuje krew. A później te truchełka można było znajdować przy drożnych robach. W Polsce było to tak na tyle rozpropagowane, na tyle ta panika przed Czarną Wołgą była żywa i, i, i można powiedzieć dla nas jako kilkulatków, nawet kilkunastolatków prawdziwa, że jak tylko ktoś rzucił hasło o Czarna Wołga, niezależnie ile nas dzieciorów było na podwórku, z krzykiem, piskiem wszyscy uciekali do domu. To nie tylko było u mnie w Buszyce, ale to było w całej Polsce, Właśnie mit czarnej Wogi. Skąd to się w Polsce wziął, skąd była ta mania, właśnie taka straszenia, skąd to się w Polsce wzięło, do końca nie jestem w stanie tego wytłumaczyć, ale największy, największy, największy taki boom tej informacji właśnie jest w Francji. W Francji w latach 60. i 70. porwano około kilkunastu tysięcy, też dokładnych danych nie posiadam, kilkunastu tysięcy dzieci. Yy, za sprawą stoi oczywiście Lensborn, zabierali yy, dzieci tak zwanych be bezpaństwowców, dzieci wyhodowa wy wyhodowane w kinderfarmach w okresie panowania nazizmu, aczkolwiek po II wojnie światowej od 1945 do 1949 roku był taki projekt, on program, projekt, on w Polsce tak samo obowiązywał włączenia niemieckich rodzin. Tylko to jest najciekawsze, z sierocińców na przykład polskich były wywożone, to jest taki przypadek, który znam najbardziej, to jest właśnie Jedlina Zdrój na Dolnym Śląsku, Bad Charlottenbrunn, tak to się nazywało po niemiecku, była taka ochronka, która powstała w 1945 roku, dokładnie w szpitalu. W szpitalu to było takie prewentorium dla Hitler Hitlerjugend, dokładnie takie same znajdowało się w buszycy e, powstają dwa sierocińce, tylko że około 50% tych dzieci w tych sierocińcach stanowią polskie dzieci. Co najciekawsze w Jedlinie Zdrój dzieci, które tam się znajdują to są dzieci więźniarek, które urodziły dzieci w Grozroze. A w Głuszycy, w byłym szpitalu, prementorium, potężny budynek z potężnymi podziemiami, gdzie znajdowała się chirurgia interna, ortopedia, okolistyka, to jest bardzo dziwne. System rozwinięcia medycyny na, na, na, na, w Głuszyce, w tej miejscowości, no to, jest, to jest po prostu fenomen. Opisałem to ostatnio. Wywołało to małą, małą burzę. Było prewentorium po wojnie w 1945 roku bo powstaje takie sierociniec, ochronka, prewentorium różnie jest to nazywane, powstaje dla dzieci żydowskich. Zostają przywożone tam dzieci w wieku no, noworodki do 6 albo 7 lat. I to jest bardzo dziwne, że w tych ochronkach przebywają tylko dzieci urodzone w okresie 39-45. Dzieci urodzone przed II wojną światową, albo Tuż po wyzwoleniu nie ma tych dzieci w sierocińcach. Jedną z ciekawostek jest, że w Głuszycy właśnie, w tej ochronce, po raz pierwszy zaczyna istnieć nazwisko Szebek We Kim on jest, nie muszę nikomu tłumaczyć, ale znowu zbieg okoliczności. Głuszyca, kompleks Rize i tam jeden z ambasadorów Izraela w Polsce... Pierwszy raz styka się z językiem iddicz. To jest, to jest bardzo dziwne i dla mnie to jest troszeczkę niezrozumiałe. Dorast, mieszka tam do 1947 roku. Wracając powrotem do jedyny Zdrój i do sierocińca, który tam był. W 1947 roku przyjeżdża grupa niemieckich lekarzy, rosyjskich, polskich i następuje autentyczna selekcja. Taka selekcja jak dokonywano ich w obozach koncentracyjnych, gdzie... Dzieci są poddawane specjalnym badaniom, a te badania przypominają mi dokładnie badanie takie, jakie naziści robili w obozach koncentracyjnych, aby udowodnić aryjskość danego dziecka. Że niebieskie oczy i blond włosy nie stanowiły o tym, że dziecko jest Aryjczykiem, pobierano krew i te dzieci, słuchajcie, w ramach tego problemu, probra, programu łączenia niemieckich rodzin, tych, które zostały wysiedlone, wyrzucone z ziemi odzyskanych, zostają wywiezione do rodzin niemieckich i tam połączone z rodzinami. Tylko co jest najciekawsze, ostatnio trafiłem na kilka takich dokumentów, 40% wszystkich dzieci, które zostały połączone z rodzinami niemieckimi to są dzieci polskie. I tu jest kolejny, kolejny taki problem, dosyć poważny problem, jak, jeżeli chodzi o mnie, Dlaczego dzieci polskie były przekazywane rodzinom niemieckim? Rozumiem, bardzo dużo sierot w Polsce po II wojnie światowej było. Te dzieci nie miały rodzin, ale nie miały rodziców. Ale też byli w Polsce rodzice, którzy utracili dzieci. Można było w ten sposób kojarzyć parę. Po co te dzieci były wysyłane? I jeszcze kolejna sprawa. Też parę miesięcy temu, w 2012 roku, to była wiosna. Byliśmy właśnie na Dolnym Śląsku, byłem w Biedlinie. W tym miejscu dokładnie teraz jest dom sanatoryjny, prywatny. Rozmawiałem z człowiekiem, który... Wskazał mi pewien szpital w Sztabni Zdrój pod Wałgrzychem. Pojechaliśmy tam, rozmawiałem z taką starą pielęgniarką, ona jeszcze tam pracuje. Właśnie mówiła o tych transportach dzieci. Ostatni transport, właśnie z Dolnego Śląska z kompleksu Rize do Niemiec, wyjeżdża w 1949 roku. Są na ten temat wzmianki w głównym archiwum Czerwonego Krzyża w Allorsen. Można do tego się dostać. Tylko mało tego, nie odpowiadają na maile i żadnych informacji nie ma w sieci. Trzeba napisać normalny list na kartce papieru, zaadresować, wysłać z prośbą, odczekać 4 miesiące, wtedy się dostaje, dostaje odpowiedź. Jest to chyba ostatnie miejsce, w zasadzie w Europie, może na świecie, gdzie w ten sposób załatwia się jeszcze korespondencję. Nie przekazują żadnych informacji do sieci i uważam, że to jest bardzo dobre rozwiązanie, bo gdyby te informacje przedostały się do sieci, gdyby je umieszczono w sieci, te informacje zostałyby wszystkie przerobione, przeinaczone, a nawet wykorzystane przez ludzi, którzy do dnia dzisiejszego próbują sobie znaleźć tożsamość potwierdzającą ich pochodzenie z innego kraju. Dotyczy to szczególnie tak zwanych ostatnich czarnych legionów SS. Czyli chodzi o młodzież, Hitler-Jugend w wieku od 11, do, od 11 do 15 roku życia. Młodzież najbardziej zindoktrynowana. To jest młodzież, która w wieku 11 lat miała nasączaną głowę, Oto to się zaczęło w 1940 roku, miała zapychaną głowę ideologią nazistowską. Tych dzieci było około 100 tysięcy. Ile zginęło w czasie działań wojennych, ile potem się nawróciło, ile zapomniało o tej ideologii, też nie mam zielonego pojęcia, ale na pewno część tych dzieci wyjechała później za granicę z tą ideologią. Tworzyli pewne zalążki organizacji nazistowskich w innych krajach. Później te zalążki przerodziły się w partie polityczne. I to jest fakt i to wszystko działa. Teraz osobiście śledzę historię pewnego bankiera z Austrii, który okazuje się w 1943 roku wychowywał się właśnie na takiej kinderfarmie, która znajdowała się niedaleko Berlina. Tam szkolono, można powiedzieć, elitę tej młodzieży. Ten człowiek teraz ma 80 9 albo 91 lat, dokładnie też nie jestem w stanie tego e, ustalić, ale Blind Taylor e, dotarł do pewnych dokumentów, e, opisał to, e, posiadają to Czesi, nie wiem dlaczego u nas w Polsce tych dokumentów nie można w żaden sposób zobaczyć, Wiera Waculikowa właśnie z Brandysu nad Labem, ona mi ostatnio przekazała troszeczkę tych dokumentów. I się okazuje, że ten pan jest pochodzenia niemieckiego, ma rodziców niemieckich, a w dziwnym trafem dokumenty Czerwonego Krzyża właśnie świadczą o tym, że on jest polskim dzieckiem z Lubelszczyzny, pochodzi właśnie z wysiedlenia Lubelszczyzny z 1943 roku. I tu jest takie przekłamanie. Ci ludzie w momencie, kiedy ktoś zaczyna grzebać w ich dosie, w ich przeszłości, e, wpadają w panikę. To jest bardzo niebezpieczny temat, dlatego ja to staram się tak robić zachowawczo i z bardzo dużym dystansem staram się do tego podchodzić. I nie opisuję, bo ktoś dla nam przez ostatnio mi zarzucił, dlaczego ja na blogu nie pokazuję dokumentów, dlaczego ja nie pokazuję zdjęć, ze względów bezpieczeństwa bo nawet wystarczy nieraz dać tylko pozór tego, że coś się wie albo coś się ma. Znam przypadki, że bardzo wielu, bardzo wielu ludzi bardzo źle na tym wychodziło. Kolejna sprawa właśnie wracając do Czarnej Wołgi. Jeździła faktycznie po Europie około, nie wiem, czy to było 10, 15, może 20 lat. Później w latach 80. historia Czarnej Wołgi ucichła. Jeździły faktycznie takie samochody po Europie, obserwując szczególnie miejsca, gdzie były domy dziecka, gdzie były sierocińce, gdzie były duże skupiska dzieci. Z tego, co ostatnio wyczytałem, właśnie tu będę się troszeczkę opierał na Taylorze. To jest Line Taylor, to jest, to jest autor książki Inżynierowie Tajna Armia Hitlera. Później on zaczął pisać m.in. o Lebensbornie, zaniechał tego, wydał tylko jedną książkę i z tematu się wycofał. Dlaczego? Nie mam zielonego pojęcia, ale udało mi się dotrzeć do osób współpracujących. Jedna z osób mieszka we Wrocławiu, przekazywała mu pewne dokumenty właśnie na temat Czarnej Wołgi. W Polsce głównym takim założeniem władz ludowych, nie wiem czy to władze ludowe były, czy ktoś stojący nad władzą ludową, czy kościół katolicki rozpowszechniał te wlotki, te, te właśnie o tym samochodzie porywającym dzieci. Co miało to na celu? Zapobieżenie temu, żebyśmy my jako dzieciarnia nie włóczyli się po lasach, żebyśmy nie chodzili do żadnych kompleksów, żebyśmy, żebyśmy po prostu w żaden sposób nie starali się gdziekolwiek penetrować, żebyśmy się nie oddalali od domu. I to działało. Ten system, ten mechanizm działał. Aczkolwiek w Polsce z tamtego okresu jest kilka relacji. Na Trybuna Ludu to opisywała żołnierz wolności. Kilka, może kilkanaście nawet przypadków zaginięć dzieci na terenie całej Polski. Strach był podsycany jeszcze wtedy nie było internetu, telewizja wiadomo jaka była, radio były tylko dwa kanały, informacje przenosiły, były przekazywane drogą pantoflową. Że jeżeli ta informacja przedostawała się z tego, z Gdańska i zanim ona dotarła do Krakowa, to już była kilkadziesiąt albo kilkaset razy przerobiona. To tutaj z tymi informacjami to jest różnie, to jest różnie i ciężko, ciężko je teraz zweryfikować w, jaki, w jakikolwiek sposób. Wracając do tego tematu właśnie sierocińców na Dolnym Śląsku. Siedem miejscowości, siedem sierocińców. Co się z tymi dziećmi później stało, tego nikt nie wie. Najważniejsze jest, że 1945 rok Niemcy zostali stamtąd wysiedleni, ewakuowani, jak teraz pani Erika Steinbach strasznie na tym ubolewa, robi gehennę narodu niemieckiego. Tylko, co jest bardzo dziwne, w tym okresie do Głuszycy, do Jedliny, do Kamieńska, do Glinicy przyjeżdżają konwoje darów z Niemiec co jest dla mnie dziwne Niemcy zruinowane, Niemcy zniszczone Niemcy, Niemcy całkowicie zorane a Niemcy przysyłają dary do naszych sierocińców i odwiedzają przede wszystkim opieka medyczna z tego co ostatnio wyczytałem to w 1946 roku przyjechał konwój ciężarówek do Wałbrzycha właśnie z Niemiec, prawdopodobnie z Drezna, który przywiózł żywność, darę, czekoladę, cukier właśnie dla dzieci w Sierocińcach. Chciałbym zaznaczyć, że na Dolnym Śląsku do 1947 roku granica nie była ustalona. Gdzie granica w Kotlinie Kłodzkiej będzie przebiegała, dopiero zapadła decyzja w 1947 roku. Czyli Niemcy przyjeżdżając tam na te tereny byli pewni, że tereny właśnie Rize będą przynależały do Czechosłowacji, nie do Polski. Straszne rozczarowanie i zdziwienie było w 1947 roku, jak Stalin podpisał dekret o granicach na właśnie na południowym zachodzie. Wtedy następuje największy eksodus Niemców, nie w 1945 roku, ucieczka przed Niemcami, bo to jest, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk, to jest wydymane i, i, i to jest to jest po prostu naciągane. Jeżeli chodzi o rubieże wschodnie, Prusy wschodnie, to tak, tam Niemcy masowo uciekali, ale na Dolnym Śląsku ewakuacja Niemców w 1945 roku nie była taka tragiczna, jak to przedstawiają rewizji. Jak to przedstawia Erika Steinbach. Ci ludzie zaznaczę tak, w Wałbrzychu nie było żadnych walk. W Kotlinie Kłodzkiej nie było żadnych ciężkich walk. Najcięższe walki, jakie się toczyły, to na przedpolach Wrocławia i dookoła Wrocławia. Twierdza Kłodzka, tak jak niektórzy opisują, że tam były bombardowania, na, na loty, to jest totalna, wirutna bzdura. Jeżeli ktoś chce zobaczyć, jak wyglądało Kłodzko, zaraz po wyzwoleniu, odsyłam do czterech pancernych. Ktoś za chwilę powie, głupota, bzdura, tak, do dupy film. Właśnie nie, Przypanowski tutaj y, w Czterech Pancernych fajnie pokazuje, fajnie pokazał nam drugą y, wojnę światową, pokazał nam Kłodzko, przede wszystkim pokazał nam walki o Bydgoszcz. No i tutaj taki, taka mała uwaga, niech żałują ci, którzy nie przyjechali właśnie do Bydgoszczy na Sylwestra. Y, moment zwiedzania podziemi bydgoskich po prostu był niesamowity. Oprowadzał nasz człowiek, który był konsultantem podczas kręcenia kręcenia Czterech Pancernych w Bydgoszczy. Byliśmy we wszystkich tych miejscach, łącznie z podziemiami. Ja nawet się nie spodziewałem, że w miejscu, w którym byliśmy, to jest właśnie Stara Babcia, ten wełniany rynek. wejdziemy do podziemi, i to jakich podziemi? Byliśmy w kamienicy, gdzie kręcono sceny do, do Czterech Pancernych, do filmu Czterej Pancerni i Pies. Pan nas wprowadził do kamienica, no niby zwykła, normalna kamienica, za zaplecze restauracji. Pokazał nam miejsce, gdzie w czasie wojny ukrywali się tam Żydzi. I w pewnym momencie Podniósł klapę. Betonowy taki właz do kanału. Ja, ja byłem pewny, że to jest ludzienka telekomunikacyjna. Schodki, a obok przepływa rzeka. I co jest najciekawsze, 10 metrów od rzeki, studni w tej piwnicy nie było wody. Poszliśmy sobie pod rynek, połaziliśmy troszeczkę piękne, piękne ale naprawdę jest to warte, warte zachowania. I kolega, który jest właścicielem tego wejścia, prawdopodobnie będzie czynił starania, żeby, żeby udostępnić to dla zwiedzających. To tylko było tak gwoli... Gwoli takiej takie, tak, takie ciekawostki Wracając do tematu yy, Właśnie Przymanowski pokazał nam jak wyglądały Miasta Dolnego Śląska Kłodzko, Wałbrzych, Nowa Ruda Nie były zbombardowane, nie były zniszczone Nie było walk yy, Niemcy w popłochu takim jak w Prusach Wschodnich Nie uciekali, nie zostawiali swojego dobytku Tutaj potęgowanie grozy właśnie, że straszna armia radziecka i Polska tam się wdarła, gwałciła, paliła, to jest totalna bzdura. Na Dolnym Śląsku tego nie było. Owszem, okolice Wrocławia, sam Wrocław, tam gdzie toczyły się walki, owszem. Ale nawet Świdnica, Bielaba, Dzierżoniów, czy Sobótka, okolice właśnie Wirów, tam gdzie były obozy koncentracyjne. Mam opisy Niemców, mam zeznania tych Niemców, oni nawet nie wiedzieli w pewnym sensie, że wojna się skończyła, że Rosjanie zajęli już te miejscowości. I tu zaczyna się znowuż historia dzieci. Zawsze w każdym mieście, to jest, to jest właśnie taki, można powiedzieć, evenement, jeżeli chodzi o Dolny Śląsk. W każdym mieście, które wyzwalają później Rosjanie, to już nawet nie tyle Rosjanie, jak kościuszkowcy, tak zwani ozdrowieńcy. To są żołnierze, którzy zostali ranni na froncie, wracając ze szpitali, byli oddelegowywani właśnie na Dolny Śląsk. I to jest też prawdą potwierdzoną, że władze i pierwsi osadnicy na, na, na Dolnym Śląsku to, to byli żołnierze w Druga Armia Wojska Polskiego Mienia Tadeusza Kościuszki Kościuszkowcy zasiedlali i później dopiero od połowy e, 45 początek 1946 roku przybywają ludzie z Zabuga, tak zwani Kargule, czyli Karguli, Pawlak, jak ktoś oglądał tobie co się dzieje, nie wiem czy każdy sobie zdaje sprawę właśnie, że niedaleko ślęży był kręcony film właśnie sami swoich. Pokazywałem nawet, nawet kamienie łomy gdzie były filmy kręcone. I teraz skala zniszczeń nie jest wcale taka, jaką nam się e, wciska i, i podaje. E, druga sprawa. Eksodus e, osób dorosłych, owszem, ale dzieci. Nie wiem dlaczego Niemcy wycofują się, pozostawiali w sierocińcach e, dzieci z całym personelem, obsługującym. I co jest najciekawsze, w Sulistrowiczkach, tam gdzie teraz znajduje się Caritas, to jest znowuż okolice, okolice, okolice Ślęży, tak przeskoczyłem z Rizę na Ślęże, był ośrodek Lebensbornu. W momencie, kiedy on jest zajęty, kiedy tam polscy żołnierze, polscy sanitariusze dojeżdżają, jest tam około 70 dzieci. Co jest cały personel niemiecki i co jest najciekawsze, do 1947 roku personel niemiecki zarządza tymi sierocińcami. Tak samo jest w Guszycy, tak samo jest w Wiedlinie. Rozumie, teren zajęty przez Armię Bezwoleńczą. Głuszycy, to będę się teraz tutaj opierał na Głuszycy, właśnie tam, gdzie powstaje te prementorium dla dzieci żydowskich, Było prementorium dla Hitlerjugend, sanatorium dla Hitlerjugend. Jest tylko kilku milicjantów i paru żołnierzy. Cały personel, wszyscy lekarze, wszystkie pielęgniarki to są Niemcy. I tutaj wciskanie nam, że władze, że zaraz po wojnie Niemcy uciekli i tylko Polacy tam stanowili władzę, to jest kolejne, znowu przekłamanie. I tutaj pojawiają się pierwsze przypadki porywania polskich dzieci. No nie, nie wiem, czy polskich, ale ale dzieci. I znowuż przedział wiekowy. 5, 7, do maksymalnie do 7 roku życia. Historia teraz gros to tutaj tak przeskoczę właśnie, ale to też ma bardzo duży związek. Ostatnio ktoś mi zarzucił, że w Grozrozen nie było kobiet i dzieci, no to przepraszam bardzo, o, czy ja jestem debilem, czy ja staram się z was zrobić debili. Jeżeli to był obóz koncentracyjny, jeżeli ewakuowano obóz w Oświęcimiu i wysłano ich do grozrozen a w transporcie były kobiety, były dzieci i byli mężczyźni. Obóz koncentracyjny na początku jako obóz roboczy faktycznie, ale to tylko było przez pierwsze 2-3 miesiące istnienia obozu. Tam kobiet mogło nie być. Ale później, w momencie ewakuacji, obóz był przepełniony, obóz był zapchany, nawet do tego stopnia, że Zostaje wydzielony obszar, gdzie w sześciu czy w czterech barakach, dokładnie też, nie, mam, nie, nie mogę tego potwierdzić, był obóz dla dzieci. W momencie, kiedy wkraczały kolumny jenieckie, do obozu oddzielano dzieci i za płot przeprowadzano je do obozu. Mało tego, w pewnym momencie zapada decyzja o likwidacji tego obozu dziecinnego. I w momencie, kiedy przybywają kolejne transporty i są dzieci, to już nawet kapowie posuwają się do tego, że nie otwierają bramy, tylko górą przez druty przerzucają te dzieci. To jest historia bardzo mało znana. Ostatnio z tak zwanym panem Leonem właśnie, że my mieli rozmowę na ten temat. I to właśnie ubolewa nad tym, że nikt nigdy nie podjął się tematu właśnie polskich dzieci w takich obozach jak Grozroze. Jest opisane, opisane bardzo dużo na temat Oświęcimia. To nie podlega żadnej wątpliwości. Bełrzec, Chełmno nad Nerem, tam gdzie mordowano żydowskie dzieci, polskie dzieci, cygańskie, jest opisane. Ale znowu Stutthof. Stutthof pod Gdańskiem, czy inne obozy, szczególnie obóz w Sobiborze. Jest tylko jedna krótka wzmianka, że w Sobiborze od razu dzieci szły do gazu, ale aczkolwiek tam też powstało komando dzieci. I ten temat jest najmniej znany. Tutaj byłem ostatnio w Łodzi, w takiej organizacji właśnie, która związ... to jest, już nie pamiętam, nazwy tej organizacji, jak oni teraz się nazywają, bo oni kilka razy zmieniali nazwę ale to była, dla komunistów to było taka organizacja, która skupiała polskie sieroty z okresu II wojny światowej i dzieci wykorzystywane w obozach pracy jakoś tak to się nazywało Poszedłem do nich, wyrzucili przede wszystkim. Wyrzucili ich z siedziby, którą zajmowali od 1947 roku. Prywatny właściciel przejął kamienicę, wyrzucono ich po prostu, dostali wypowiedzenie: nikt się nimi nie interesuje. Nie dostają subwencji o, od państwa, od miasta. Żyją tylko z jakichś tam datków. I co jest tutaj dla mnie, no po prostu paranoja, to jest, ja tego nie potrafię zrozumieć. Państwo polskie, polskie władze odcinają się od tematu, wyrzucają ich, no tak jak łódzki zb Bobit został wyrzucony ze swojej siedziby przenieśli zupełnie gdzie indziej. W tym momencie przeprowadzki, giną archiwa, giną zdjęcia. Nasza władza, nasi politycy po prostu zawsze, proszę, nie mają to głęboko gdzie. I właśnie tym paradoksem, jakim, o jakim tutaj wspominam, jest finansowanie tej organizacji przez Niemców. Niemcy przysyłają im pieniądze na funkcjonowanie tej organizacji. Dla mnie to jest po prostu jakiś totalny kuriozum. Ale jeżeli, druga sprawa, jeżeli teraz słyszę, że dwa, dwa muzea, które... Naprawdę mogły stanowić o Dolnym Śląsku. Jedno z archiwum właśnie w Wałbrzyku, Gross Rosen, ma być z powrotem przeniesione do innej, innej siedziby. Piąta przeprowadzka w ciągu 20 lat. Proszę sobie wyobraźcie, co się dzieje z tymi dokumentami. Mało tego, jedyne największe archiwum, które się uchowało dotyczące okresu II wojny światowej i zbrodni nazistowskich na terenach polskich, znajduje się w Auschwitz. A właścicielem kto jest? Niemiecka organizacja. Współpracująca z Bundesarchivów, nie, Deutsche archiwum z Berlina, w Strisoplac. Dokładnie, oni tam się znajdują. Strisoplac, tak, dokładnie. Oni tam się znajdują. I nie rozumiem całkowicie tego. Jeżeli my budujemy jakieś muzea, staramy się budować jakieś muzeum, teraz jest walka o kolejne muzeum w Poznaniu i w Bydgoszczy, mają powstać jakieś tam muzea czy koło brzeg, teraz wam świetle taki przykład walki między muzeami. Dlaczego? Walczą o pieniądze. Każde z muzeów, nie ma teraz jakiegoś takiego, nie wiem, centralnego Związku Muzealników poświęconych II wojnie światowej. Każdy, który teraz tworzy takie, takie muzeum, walczy o subwencje, walczy o pieniądze. Państwo nie przekłada do tego, do tego ręki. Ostatnio nawet mi napisał jeden z polityków, nie będę wymieniał to tej partii, że moje działania prowadzą do, re, do rewizjonizmu i ja staram się za wszelką cenę popsuć stosunki polsko-niemieckie. W imię czego? Tego, że będziemy im za parę, tak jak kiedyś za parę marek, robiliśmy dla nich jako niewolnicy, a teraz za parę euro. Nie podoba mi się to, nie jestem prawdopodobnie osamotniony w tym. Jest masa ludzi w Polsce, którym to się bardzo, bardzo nie podoba. Ja mówię to delikatnie, ale byłem teraz na spotkaniu we Wrocławiu z kilkoma osobami, które... To są starsze osoby, które przeżyły gehennę. To są Niemcy w ogóle, mieszkańcy Wrocławia. Ale jak oni patrzą na to, co się teraz dzieje, jak e, widzą manipulację tą historyczną, ja tutaj się przyznaję, nie jestem historykiem. I żeby wyjaśnić raz do końca, ja nie jestem historykiem. Ja jestem historykiem amatorem. Ja po prostu historię poznaję, zgłębiam z na dzień. Nie mam wykształcenia historycznego. Też mam prośbę, żeby tego, co ja mówię, co, to, co ja piszę, nie brać tego jako wyrocznie waszym obowiązkiem jest korekta tego co ja mówię, musicie, musicie sami sobie gdzieś tam ja podaję temat, rzucam nazwiska, rzucam daty, podaję jakieś tam fakty, historie ale wy sami musicie wprowadzać korektę, żeby nie było coś takiego że tworzymy teraz wspólnie jakąś historię opartą na bredzeniu Dariusza Kwietnia, bo są takie, są takie opinie. Ja nie jestem też ideałem, ja popełniam dużo błędów w swoich wykładach, ja mylę daty, nazwiska, ale samo zagadnienie, Dla mnie co jest dla mnie najważniejsze, co jest istotą tego, co ja robię. Przekaz, przekaz, jeszcze raz przekaz, żeby ta historia nie zaginęła, bo gdybym, ja nie mówię, że ja mam misję, ale gdybym tego nie robił, na przykład od dwóch lat, wielu z Was nie wiedziałoby, nie miałoby zielonego pojęcia, o, o istnieniu w zasadzie obozów koncentracyjnych dla dzieci O istnieniu takiej ilości obozów na terenie Polski Teraz zamierzam nakręcić jutro albo pojutrze filmik Pokazać archiwum, które posiadam Nie w całości, tylko pokażę książki, z których korzystam I zachęcam, odsyłam właśnie do poznawania tej historii Mój syn chodzi teraz do gimnazjum. Historia II wojny światowej w gimnazjum to jest po prostu masakra. Nie wiem, ja wychowałem się na historii. U mnie w domu właśnie takie takie przekazy historyczne, Druga wojna światowa, później szkoła, do której chodziłem, to, się... ja, bo to była komuna. Owszem, była komuna, ja chodziłem do ośmioklasowej podstawówki i historia przez 8 lat była kładzona do mojej głowy. Uczono nas pieśni patriotycznych, jeździliśmy po wszystkich obozach koncentracyjnych. Ja tutaj muszę przyznać, że jak było, tak było, ale w tamtych czasach z wycieczkami przejechałem wszystkie obozy koncentracyjne, jakie były na terenie Polski. Później chodząc do szkoły zawodowej, tak samo brałem udział w rajdach pieszych, w wycieczkach autokarowych po całej Polsce. Tu zawdzięczam to moim nauczycielom i dyrektorom szkół. Oni przekazywali, spajali nam tą wiedzę. To był, ja uważam, to był patriot. Samo to uczestniczenie w różnego rodzaju apelach poległych, uczestniczenie w różnego rodzaju takich zlotach, gdzie zbieraliśmy się w miejscach malterologii, gdzie nam przekazywali wiedzę, byli, byli naoczni świadkowie. Do mnie do szkoły włókienniczej bardzo często, miałem super właśnie panią dyrektor, Bogumiłę Wróbeską, nie żyje już kilka lat, ona zapraszała naocznych świadków, mieszkańców Guszycy, tych, którzy się później osiedlili i stąd, słuchajcie, w pewnym sensie pochodzi moja wiedza na temat Rizy. Nie od pana Szymury, nie od pana Wilczura, nie wysanych historie przez innych autorów książek, tylko od naocznych świadków, którzy raz w miesiącu byli u nas w szkole na akademii bądź na prelekcji. A jak przychodził okres, taki wiosen, właśnie zakończenie II wojny światowej, to praktycznie nie było dnia, żeby w naszej szkole nie było jakiejś akademii i żeby jakiś były więzień. A w Guszycy mieszkało kilkunastu więźniów, właśnie Gross Rosen i Auschwitz oni byli ewakuowani z Auschwitz do grozrozem, potem osiedlili się na terenie Dolnego Śląska, nie wiem dlaczego głos tych ludzi jest ignorowany rozumiem, chodzi każdemu o wiarygodność, bo wszyscy zasłaniają ci, którzy teraz rozmawiam którzy siedzą w tym temacie, wszyscy zasłaniają się wiarygodnością, ale każda z tych osób, ja potem patrzę, dziennikarz taki, taki pracuje dla gazety takiej, a takiej właściciel gazety firma niemiecka, ten pracuje dla takiej, a takiej telewizji jest na etacie w tej atakie telewizji patrzę, właściciel, główny sponsor Niemcy. No i, i słuchajcie, jak my możemy mówić o niezawisłości polskiej prasy, skoro 70, nie wiem, tutaj mogę teraz strzelić babola ale około 80 procent polskich tytułów, polskich gazet jest yy, w rękach niepolskich. No to, ale to nie jest żadna chyba tajemnica, prawda? I teraz wracając, bo odbiegłem troszeczkę od tematu, wracając znowu do tematu Czarnej Wołgi. Próbowałem dwa lata temu, no to już, no już będzie trzy, próbowałem ten temat troszeczkę tak naświetlić, yy, będąc nawet w Gross -Rosen, będąc w Auschwitz, rozmawiałem tam z przewodnikami i pojechałem sobie na taką wycieczkę, byłem w Krakowie i pod Krakowem jest też taki mały obóz, taka mała filia tam rozmawiałem z takim człowiekiem, on, on zaczął temat właśnie porywania dzieci na terenie nie tylko Polski, ale Słowacji, Czech, Łotwy, Białorusi, Ukrainy. I takie podstawowe pytanie, co z tymi wszystkimi dziećmi się stało po wojnie? To są setki tysięcy dzieci. I na to pytanie do dzisiaj nie mam najmniejszej odpowiedzi, nikt nie potrafi mi tego w jakikolwiek sposób zweryfikować. Każdy mi mówi, przestań, bo jesteś głupi, nie drąż tematu, nie interesuj się tym, jaki atak medialny na mnie ktoś tam przeprowadzał w necie, to sami doskonale znacie i wiecie, jak to wszystko się tam odbyło, ale powiem tak, jeżeli chodzi o moją pasję, którą mam, no na razie nie widzę jakiejś tam możliwości, żeby zaprzestać tej działalności, tylko jedna, jedna jeszcze taka moja uwaga. Nie wierzcie do końca przekazów Internetowemu. Ten przekaz, który jest w necie, bo bardzo dużo ludzi, szczególnie to jest apel do młodych ludzi, tych, którzy skończyli niedawno 15-16 lat, a nie skończyli jeszcze 20, 20 roku życia, a nawet starsi poszukiwacze, tak zwani internetowi, nigdy, jeżeli nie byliście w terenie, jeżeli nigdy nie pojechaliście na żadną tam wyprawę, wycieczkę, rozumiem, finanse, brak pieniędzy. Brak chęci, o, bo najlepiej usiąść sobie przed monitorem, klikać i zdobywać wiedzę. Oszczegam przed wiedzą właśnie zdobywaną w internecie. Bo ktoś nawet mi powie, i tutaj tu możemy mieć dużo racji, że ja kreuję, że ja przedstawiam nie taką historię. I też prośba do, do wielu moich sympatyków, żeby nie wierzyli bezgranicznie do końca w to, co ja mówię. Bo ja często często też potrafię historię zabarwić. Przedstawiam historię w taki sposób, żeby ona dotarła do słuchacza czy odbiorcy. I tutaj, znowuż mój apel, sami sami starajcie się tą wiedzę weryfikować. Obiektywizm, obiektywizm i jeszcze raz obiektywizm pozostaje po waszej Stronie. Musicie sami wprowadzać korekty. Nie wolno ślepo wierzyć, Nie wolno postępować na zasadzie y, ty nie pytaj, ty wiesz. Trzeba samemu, samemu uzupełniać tą wiedzę. Najważniejsze uzupełnianie wiedzy, jakie ja stosuję, ja na przykład, powiem wam szczerze, nie korzystam z internetu, jeżeli chodzi o jakąkolwiek informację, jeżeli dostaję jakiekolwiek nazwisko, Niemca, faszysty, dywizji SS, pułku, pułku Wehrmachtu, jakiegoś miejsca, gdzie odbywała się bitwa, słuchajcie, pierwsze kroki, które kieruję, to idę do biblioteki. Mam niesamowite biblioteki w Łodzi, mam niesamowite, mam niesamowitą możliwość korzystania z nieograniczonej ilości antykwariatów, słuchajcie, ludzie... Nieraz nie mają pojęcia, co sprzedają. Teraz na przykład udało mi się kupić książkę pod tytułem Proces Hansa Franka i zbrodnie SS na ludności polskiej w latach 1939-1945. Słuchajcie, kupiłem tą książkę za 10 zł. Pierwsze wydanie z 1951 roku. No dla mnie lepszego dowodu nie ma. E, wszystkie książki, tak jak kiedyś Wam powiedziałem, staram się posiadać pierwsze tytuły. Do, dochodzę do pierwszych tytułów. I dokumenty. Niektórzy tam negują wartość, wartość tych dokumentów, które ja posiadam. Słuchajcie, jeżeli mam książkę z 1949 roku pod tytułem Czarna Flaga, pierwsze wydanie pierwsza, pierwsza książka opowiadająca o obozie Ravensbrück, to dla mnie jest dowód dokument niepodważalny. Dlaczego? Pisały go autentyczne więźniarki. Są ich zdjęcia, są ich opisy, bardzo drastyczne opisy, bo ci ludzie w tamtych czasach przekazywali sobie, przekazywali tą wiedzę w sposób autentyczny. Pisarze, którzy pisali wtedy te książki, wydawnictwa, opisywały tą tragedię i malterologię w sposób taki, jaki był autentyczny. I dla mnie to jest dowód niepowtarzalny. Później książka na przykład wydana w 2008, 2009 czy 2010 roku nie ma żadnej wartości historycznej, żadnej. Bo to są przedruki, to są przedruki, przedruki. Jeżeli ja biorę książkę do ręki, a pod spodem yy, albo w zakładkach znajduję 500 odnośników do innych książek, to jest po prostu kopiowanie. Kopiowanie i jeszcze raz kopiowanie na zasadzie copy play. I taką książkę tworzy się w ciągu, nie wiem, tygodnia. I drukowanie takiej książki trwa... 24 godziny. Takiego gniota to się po prostu do ręki nawet nie bierze. Będę starał się pokazać Wam te atlasy Dolnego Śląska z 1890 roku. Są to no, po prostu niesamowite rzeczy. Sama data, sam papier, sam druk. No po prostu to jest historia. Dla mnie to jest jeden z największych skarbów, jaki ostatnio znalazłem. I teraz weryfikację sobie zrobiliśmy. Zrobiliśmy scan map z 1890 roku, z 1920 1945 i później powojennych polskich map i wzięliśmy ostatnią mapę która ukazała się jako przewodnik po kompleksie Rize. Słuchajcie, to po prostu rozbieżności są nawet do 2,5 km. Nie wiem, czy to jest celowo robione nanoszenie do oryginału. Uważam, że mapa z 1890 roku jest jedną z najbardziej dokładnych map. Później weryfikacje zdjęcia lotnicze i te mapy, mapy były weryfikowane. Teraz w dobie zdjęć satelitarnych, w dobie komputerów dziwi mnie to, że ktoś wydaje mapę i popełnia takie karygodne błędy. Nanosi drogę, gdzie drogi w oryginale nie było. Nanosi osiedle przesunięte półtora kilometra. Nie wiem, czy to jest celowe działanie. Przypuszczam, że, że, że chyba tak, żeby odwrócić uwagę, pokazać miejsce, opisać, ale według mapy i według kompasu tego, tej, tej mapy, która ukazała się teraz, wyjdziemy zupełnie w innym miejscu. Chodzi mi o teraz miejsca historyczne. I. i... Za tydzień nakręcimy kolejną audycję, poświęcimy ją w całości właśnie Rizę, kopalnią Rizę. Tylko chciałbym teraz tutaj nadmienić, wrzucić taki temat, że będziemy mówili o kopalniach dzwonowych. Będę nawiązywał do nazewnictwa Digli, yy, czyli też troszeczkę tutaj poruszę temat Igora Witkowskiego, bo przekazywał informacje o dzwonie, a ja znalazłem coś teraz takiego, co nazywa się kopalnia dzwonowa i znajduje się praktycznie w samym centrum RIZE, czyli na Sabonie. Dziękuję i do usłyszenia. Zapraszamy na blog Dariusza Kwietnia, dostępny pod adresem wwwmoje Opracowanie i realizacja portal infra www.infra.org.pl